Normalnie szłem z Twoim przyjacielem, druhem, wiernym Borą i kurwa patrzę, no rozumiesz, no jest, i rozumiesz kurwa patrzę. Patrzę, patrzę, Messi, się nie przerzuca. Coś jest miarę Nie przerywaj ciulu w no, Nie, bo chciałem powiedzieć, co robisz jest sprawdzenie, wiesz? No, normalnie, to było parę lat temu no to. To sobie, i to sobie rozumiesz, normalnie wiesz, z moim przyjacielem Borą, wiernym druhem, przez kładzę ciężko w z zdroju. Masz kurce, koma i czarnej przechodzi taka baba wiesz, normalnie, elegancko wiesz, wiesz, widuchowa powiedzmy broina, kawęńczycy wiesz tego typu Ten kuferek taki wiesz, bo to był no powiedzmy 68, 68 lata mniej tak? tak? I wiesz, dziewiąte powiedzmy, wiesz kuferek, kozaki kurwa wiesz, eleganckość, easy, easy, wiesz, to jest i bracie, nagle zaobserwowaliśmy w boronach, na schodach prowadzących do, do, właśnie do Małej Czarnej, a wychodząc z wnętrza lokalu po, pojawiło się dwóch aparatów. Jeden to był artysta miejscowy, taki Jasio Bucki, taki świński blondy, wiesz, z czarnymi, farbowanymi bakami. I drugi taki, nieznany mi bliżej, najprawdopodobniej śmielnika, Aparat to jest takie, wiesz, tak no, jak z karuzeli, bracie. Plastrym jest tak na krzyż, eleganckie, nieglądany. No. Transistor, wie, bo transistor to się w na nosi, nie? Antere, antena ta, półtora metra, ta, ta, duża ta. riga. C.H.L. to jest te szterny były. Wiesz, on tak noś ten na zgięciu, półtora metra antena, no i tak, wiesz, i tak idą takim leniwym krokiem za tą babą, wiesz, za tą działuchą, wiesz, w nie i, i tak idą za nią, idą, wiesz, takim leniwym krokiem, tak po, po, podpatrzonym na westernach, tak się no. kołyszą z biodra na biodro, i, i tak, wiesz, ta, ten, ten właśnie ten, ten, ten kumpel Jasia Bledzkiego ten tym transistorem, tak wypluł i mówi tak za nią. Ej panna, będą się poderwać. Ona tak się ode, od, odwróciła. I tak z daleka, no, normalnie zauważyłem błysk, czy ja wiem, no. zarazenia może lęku, cił no. wie, no.. Pzeszło krok, a wtedy ja się błyski nagle, błyskawicznie zmienił, zmienił, krok y, z tego właśnie takiego leniwego, kołyszącego się kociego, takiego westernowego, na szybki, męski, zdecydowany, twardy, takiej drog zabieg i mówi tak. Ej panna! Będą się poderwać si tu wypierdli dole na miejscu Tak no, teraz wiesz, dzień dobry Beata Tutaj Jaś i Jaś Beata jest, ty mi move, ty mi mów. Elegancko poderwali, poszli na pksowe postać No i y, w związku z tym wiesz taka, to jest love Store po prostu Pod małą czarną i chciałem y, taką piosenkę zdobywać Poznalo się tu love story, love story y, From czarna